Jest 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk I Andrzej Kocjan. Prezydent Nawrocki odpowiada na zarzuty, że wiedział o powiązaniach Zonda Krypto z rosyjską mafią. Miała prać na giełdzie brudne pieniądze. Ceny paliwa wyżej minister energii ogłosił nowe stawki. Jutro na stacjach nieco drożej. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw. Warszawa Wschodnia jak zachodnia nowoczesna. Zielone światło dla modernizacji kolejowego dworca. Roboty na stacji planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Prezydent odpowiada na zarzuty w sprawie zonda krypto w mediach społecznościowych, pisze o kłamstwach rządu. Karol Nawrocki tłumaczy, że pierwsze pisma Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do jego kancelarii 11 dni po zawetowaniu przez niego ustawy o kryptoaktywach i 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Premier Donald Tusk przekonywał wcześniej, że decyzje głowy państwa utrudniły walkę z nieuczciwymi podmiotami i naraził inwestorów na straty. Dziś Gazeta Wyborcza napisała, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych. Najniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę, że prezydent i opozycja dowiedzieli się o tym na tajnym posiedzeniu Sejmu. Prezydent odznaczył pośmiertnie, tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę. Karol Nawrocki przyznał posłowi Lewicy Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Doceniamy. Ten gest mówił przed chwilą w radiowej 1 Rzecznik nowej Lewicy, Łukasz Michnik. I myślę, że doceniają go przede wszystkim miliony Polek i Polaków, których Łukasz Litewka inspirował swoją codzienną pracą. Łukasz Litewka był człowiekiem, który codziennie jednak zmieniał Polskę na lepsze, który nigdy nie przechodził obojętnie wobec ludzi, którym działa się krzywda, ale też wobec zwierząt, które były zostawiane w tragicznych e, sytuacjach. 36-letni działacz społeczny i organizator wielu akcji charytatywnych zginął. W zeszły czwartek został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Bez nielegalnych przekroczeń granicy Polski z Białorusią minister Marcin Kierwiński informuje, że w pierwszym kwartale tego roku nie powiodła się żadna próba przedostania się do naszego kraju. Na odprawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji służby podsumowały sytuację na granicach. Fakt, że przez trzy miesiące tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył polsko-białoruskiej granicy, szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował jednoznacznie. Spośród wszystkich granic zewnętrznych Unii Europejskiej, nasza granica wschodnia wydaje się najlepiej szczerzoną granicą Unii Europejskiej. Wiele pracy służby miały na granicy z Litwą. Od 7 lipca Straż Graniczna skontrolowała ponad milion mln tysięcy podróżnych. Odmówiliśmy wjazdu ponad 840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 Wypadek paralotniarza niedaleko Jeleni Góry. Młody mężczyzna spadł z wysokości około 20 metrów w rejonie Góry Szybowcowej. Do szpitala trafił ze złamaniami i innymi urazami. Zabrał go tam śmigłowiec lotniczego pogotowia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej przez silny podmuch wiatru mężczyzna stracił panowanie nad paralotnią i runął na ziemię. To są aktualności jedynki. Paliwa drożają od jutra. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 21 groszy. To o 4 grosze więcej niż dziś. O 1 grosz do 6 zł i 72 groszy zdrożeje 98. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 7,12. Dziś jest o 11 groszy tańszy. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna tłumaczy, że drożeją paliwa w hurcie, a to efekt tego, co dzieje się na świecie.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 Maksymalne ceny paliw na stacjach obowiązują od 31 marca. Rząd wprowadził program ceny paliw niżej, aby złagodzić skutki kryzysu na rynku ropy naftowej wywołane wojną w Iranie i blokadą ciśniny Ormus. Jest zielone światło dla modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła zażalenie zgłoszone do wyniku przetargu. Kiedy ruszą prace, mówi rzecznik PKP PLK Anna Znajewska-Pawluk. Oznacza to, że polskie linie kolejowe będą mogły niezwłocznie przekazać dokumenty do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i kolejno jeszcze w tym półroczu podpisać umowę z wybranym wykonawcą, spółką Torpol. Roboty na stacji planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Odnowiony dworzec będzie miał siedem nowoczesnych peronów, tunel łączący ulicę Kijowską z Żupniczą oraz bezpośredni łącznik z metrem przy przystanku Stadion Narodowy. Wszystko ma być gotowe do 2029 roku.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 Pogodnie, więcej chmur na północnym wschodzie i w centrum na Suwalszczyźnie, przelotne opady deszczu i deszczu za śniegiem najchłodniej od 6 stopni w Elblągu, 9 w Białymstoku, Olsztynie i Słupsku, 14 w Warszawie, Krakowie i Kaliszu, najcieplej 17 stopni w Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami porywisty i sprawdzamy jeszcze ciśnienie w Warszawie na barometrach teraz 1007 hektopaskali. Jedynka Polskie Radio Reklama Łał, wow, Pani Burnyka, a ile Pan wyciska? Panie Marianie, media ekspert na przecanach XXL naprawdę dużo. Ha, I nie ma lipy.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 Dokładnie 9 minut temu minęła godzina 17. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu ponownie i zapraszam na drugą godzinę naszej jedynkowej popołudniówki. Express Jedynki A już za chwilę będziemy się zastanawiać nad tym, jak to w ogóle było możliwe, żeby w ciągu 9 dni uzbierać tak astronomiczną kwotę. Ponad ćwierć miliarda złotych. A wszystko to zaczęło się od jednej osoby, jednej kawalerki. Jednego komputera i jednej podłączonej do internetu kamerki. Skończyło się zaś masą ludzi. No i tą wspomnianą przed chwilą gigantyczną kwotą pieniędzy, która będzie wspomagać dzieci chore na choroby nowotworowe. To wszystko zaczęło się od młodzieży. Moim zdaniem to mega fajna ta zbiórka. O czwartą hmm, od czwartego to Od samego początku. Myślę, że należymy do tej samej generacji co on. On, czyli Łatwo Gang, yy, influencer, youtuber, który to wszystko rozpoczął, ale potem dołączyli ludzie z kolejnych pokoleń. No właśnie, czy to jest jakaś rzecz pokoleniowa, międzypokoleniowa i czy rośnie nam pokolenie nowych, młodych, jurków, owsiaków? O tym w Ekspresie 1 już za chwilę. O Pani, pozostaw mnie świadomy niepełnym nie pozwól bym upadł nieprzytomny na bruk nie będzie drugich szans nie będzie drugich nas zaczynaj niech wina się podzieli na fud zabierz mnie do gniazda, bym kolejny I'm Teraz w 1 będę czytał zapowiedź, którą przygotowała nasza reporterka Anna Zakrzewska i w tej zapowiedzi, jeśli ktoś nie jest do końca obeznany z nowymi technologiami albo na przykład z takim hip-hopowym żargonem, pojawią się słowa, które mogą nie do końca być zrozumiałe, bo będę mówił o największym w historii streamie streamie na cel charytatywny. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. E, o streamie, który zaczął się od Disu, I to już jest z kultury hip-hopowej. Dissu na raka, czyli takiego utworu hip-hopowego, w którym kogoś delikatnie rzecz ujmując lub coś się krytykuje. I taki właśnie Dis na raka został nagrany przez rapera BDS a wraz z 11-letnią Mają, która już po raz trzeci zmaga się z rakiem i wszyscy mamy nadzieję trzeci raz z tym rakiem wygra. I to już raz na zawsze. I tej piosenki przez 9 dni obiecał słuchać youtuber łatwo gang i to transmitować w internecie, czyli właśnie, jak to się mówi, streamować. W swojej kawalerce, w zapętleniu słuchał tej piosenki, pokazywał to jak słucha i apelował o wpłaty na rzecz walki z nowotworami u dzieci. Potem zaczęli go odwiedzać ludzie. Najpierw inni youtuberzy, idole młodych ludzi, a potem zaczęli się zajmować muzycy, aktorzy, ludzie, którzy byli rozpoznawalni już dla bardzo wielu różnych pokoleń. Udało się zebrać ponad 257 milionów złotych i tych pieniędzy może być więcej, bo przekazano też trochę rzeczy na licytacje, które się odbędą, więc gigantyczna kwota. I tej historii przeglądała się z bliska nasza reporterka, którą już wspomniałem, Anna Zakrzewska. Ciągle tutaj jest, ci Widzę, że przygotowujecie się do wejścia. A gole z orkiestra, Włactoja gromi oczywiście I, i, i przebój, który kochają wszyscy Pol Polacy. I oczywiście wspieramy akcję, piękna rzecz, no i w ogóle kibicujemy. Sąsiadka spodziewała się, że tutaj golec orkiestra i grumi się pojawią. Nie, nie. nie. Pro, tutaj, tutaj, tego jeszcze nie grali. Tego nie? jeszcze nie grali. Golec orkiestra to jedna z dziesiątek ekip, które odwiedziły małą kawalerkę na warszawskiej pradze. Byli tam muzycy, aktorzy, sportowcy, influencerzy, wokaliści, a wśród nich między innymi sanach. Eee, Ojeku, w ogóle się nie zastanawiałam, tam że nie będzie miejsca dla mnie. Bo na ostatnią chwilę się odezwała. Byłem Mimo, ale miło. A teraz uwaga. 138 milionów. 138. milionów! coś? Ja e, tak, tak bardzo szybko, w ogóle, to jest nic. Ale przyniosłam taki chlebek, bo my myślałam, że jesteście bardzo żywni. Ciało w z tym mnie. Jaki będzie finał, dołoży. To... Symbolem zbiórki stało się golenie głowy na znak solidarności z dziećmi chorymi na raka. Do akcji włączyło się mnóstwo znanych osób, ale najbardziej wzruszające było dołączenie się znanych kobiet, Wśród nich znalazły się Edyta Pazura, Kasia Nosowska oraz influencerki Kasix i MaFashion. O Boże. Piękny gest to solidaryzacji z dziewczynami. Brawo dla MaFashion. Brawo. Brawo dla ciebie, łatwo. Słuchaj. Ale się w Polsce w ogóle wygląda. Jesteś szalony. Ja chyba tylko jak się rodziłam, byłam Niech się o, dzieje. I jeszcze raz. We will, we will. Yeah. Yeah. Yeah. Słuchajcie. Podczas streamu doszło także do wielu rozejmów. W imię walki o zdrowie chorych dzieci pogodzili się raperzy T.D. i Peja, którzy od blisko 20 lat pozostawali w konflikcie. Złodziej. No witam pana Penera serdecznie. No witam mojego ulubionego rozgłózka. No i co Reku? myślisz, że moglibyśmy... Dla dobra dzieci i tak pięknej akcji pokazać światu, że można się po, pogodzić? No, tak, dla dobra, dla dobra... Dla dobra, dla dobra, oczywiście, Dla dobra ludzkości, dla dobra ludzkości no Rychu, no. O, o, o. Brawo! No nie wiem co, to jest akt pogodzenia, no przecież my się i tak nie widzieliśmy przez 17 lat, to nic nie zmienia, ale taki gest z obu kierunków, myślę, że to jest bardzo ważne. rzecz. 17 lat konfliktu, lepszej okazji, żeby go spróbować zakopać, chyba nie byłoby. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy, czy młodszy chłopak, czy was, słuchajcie, już ta kwota jest wielka, olbrzymia, pobili te wszystkie rekordy świata. Guinnessa, Einsteina i tak dalej, ale błagam was, zmieńmy podejście do myślenia o raku! Mamy tutaj wiadomość od e, Chris'a Martina z Coldplay'u, puścimy tutaj, bo też chciał dołożyć swoją cegiełkę, możesz puścić tam Betty? Siorobujemy, siorobujemy, siorobujemy, siorobujemy... I'm uh, sorry for my Polish. Wielkie, wielkie gratulacje. No, zrobiłeś coś niesamowitego. Historia pisze się na naszych oczach. Ja naprawdę mówię, nie czuję się, że to jestem jakiś w ogóle ważny w tym wszystkim. Wiem, że zacząłem, ale to nie ma znaczenia, bo to ludzie zrobili. W imieniu kolegów i koleżanek z onkologii! się, cześć, się cześć. Dzięki. Jak państwo słyszeli, dużo wrzasku, dużo radości i bardzo dużo zebranych pieniędzy. Łatwo Gang, czyli Piotr Garkowski, tam się króciutko wypowiedział do naszej reporterki Jan Zakrzewskiej, ale jak potem poinformował razem z raperem BDS-em, to oni zaczęli tę akcję. Więcej wywiadów nie będzie, bo oni nie chcą być żadnymi gwiazdami, chcą... Całą uwagę skupić na dzieciach, na celu charytatywnym w ogóle siebie nie reklamować, to jest rzeczywiście bardzo imponujące. A z nami jest Filip Dębowski, ekspert od Mądrego wykorzystywania nowych technologii, edukator, no i jak samo sobie mówi technohumanista. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czyli rozumiem, że takie połączenie właśnie nowych technologii no i humanizmu i mam wrażenie, że to co się wydarzyło przez tych ostatnich dziewięć dni w, w, w najsłynniejszej obecnie, były różne słynne kawalerki w ostatnich miesiącach, ale ta jest teraz najsłynniejszą kawalerką, e, to co się wydarzyło to właśnie był taki technohumanizm, połączenie nowych technologii z bardzo głębokim takim humanistycznym podejściem, w którym ludzie tak naprawdę mają potrzebę, żeby się zjednoczyć i ponad podziałami zrobić wspólnie coś dobrego. Tak było? Dokładnie tak. Ja staram się ten technohumanizm w Polsce promować, jako takie podejście stawiające człowieka w centrum, człowieka, jego potrzeby, godność, nasze prawa, nasze zadowolenie, dobrostan właśnie w tym świecie technologicznym, ale nie ma nic bardziej piękniejszego niż taka praktyczna manifestacja tego technohumanizmu właśnie w formie takich cudownych akcji. No tutaj często się używało takiego określenia wiralowy stream. To moi synowie od razu by wiedzieli o co chodzi, czyli taka transmisja w internecie, którą ludzie sami sobie wysyłają, jak taki wirus się rozchodzi w mediach społecznościowych, w internecie i niesie jakiś przekaz. No i mamy bardzo dużo różnych przykładów tego typu właśnie streamów, takich internetowych transmisji, które często pokazują różne niezbyt mądre y, y, rzeczy. A tu mieliśmy... Taki właśnie wirus dobra, który się roznosił po mediach społecznościowych, po internecie, potem wreszcie po tych mediach tradycyjnych, które też się w to włączyły, dobro może być takim właśnie wiralem, okazać się najlepszym tak naprawdę? To jest piękne pytanie. Ja może zacznę od tego, że stream to inaczej live, czyli musi być transmitowany na żywo. Streamy zawsze dzieją się w czasie rzeczywistym i możemy tam aktywnie uczestniczyć. I to jest między innymi jeden z wielu powodów, dla których właśnie dobro stało się tym wiralem, bo tutaj to aktywne uczestnictwo, to poczucie sprawczości, to, że my tak naprawdę pomagamy i coś wykonujemy, sprawiało, że ten, że ten aspekt był tak nośny. Jak najbardziej uważam, że dobro może być wiralem może być wirusowe, może zarażać. I to nie tylko tak spektakularnie, jak właśnie widzieliśmy dzięki tej e, pięknej akcji, ale my możemy też to, to odczuć, na przykład komplementując osobę w sklepie spożywczym, e, która później będzie miała lepszy humor i pochwali swoje dziecko, które wróciło smutne ze, ze szkoły. To dzie temu dziecku się poprawi humor i następnego dnia być może w szkole nie będzie hejtowało rówieśnika, tylko znowu to dobro będzie się szerzyło. Więc tak naprawdę my wszyscy, kurczę, tak sobie myślę, mamy też szansę, żeby... W, takim, w takiej małej skali, w codziennych różnych naszych aktywnościach sprawiać, żeby dobro było wiralowe. Bardzo mi się podoba to, co pan powiedział. Przyznam szczerze, że ja sam to stosuję od pewnego czasu, że tak sobie mm -hmm. myślę, że jeśli ja okażę komuś trochę życzliwości, trochę czułości, trochę dobra, to ta osoba puści to dalej. I tyle jest złych rzeczy w świecie, że puszczanie dobra, nawet najdrobniejszego, może się okazać potem tą kulą śnieżną dobra gdzieś dalej na końcu. To, co się działo w, na tym streamie youtubera Łatwo Gang, Piotra Garkowskiego, 23-latka, bardzo młodego człowieka, to się zaczęło od młodych ludzi. Tam się na początku pojawiali jako goście u niego też inni influencerzy, inni youtuberzy, jego rówieśnicy, ludzie troszkę od niego starsi, troszkę od niego młodsi, a kilka dni później mieliśmy tam ludzi z zupełnie różnych pokoleń, z zupełnie różnych grup społecznych, sławnych, mniej sławnych, zupełnie nieznanych. Znaczy to właśnie tak, jak pan mówi, to poszło we wszystkie możliwe grupy społeczne. Tak, ja czasami lubię na te media społecznościowe narzekać, tak? czyli te nasze Facebooki, YouTube i innego typu narzędzia, no bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że uzależniają, że potrafią nas tam wkręcić, że powodują technosres czy, czy cyfrową demencję. Zajmuję się od lat też cyfrową higieną jako, jako edukator. Natomiast dostałem takiego stryczka w nos, bo w, tym, w tej całej retoryce, że media społecznościowe już nie są ani mediami, ani społecznościowe, ta akcja właśnie pokazała, że możemy aspekt społecznościowy, a więc budowania więzi, a więc wielu pokoleń, a więc autentyczności, czyli robienia czegoś szczerze, a nie dla zasięgów, nie dla kapitału politycznego, nie dla pieniędzy, wciąż jest możliwe. I takie akcje dzieją się na całym świecie. Poprzedni rekord wielomilionowy należał do takiego youtubera amerykańskiego Mr. Beast. No i ci Polacy, nasi, w dużo, mniejszej, w dużo mniejszych możliwościach, chyba jednak populacja Polski jest dużo mniejsza niż Stanów Zjednoczonych, tam jest około 300 A, milionów. Mr. Beast to w ogóle materii. jest oglądany na całym świecie przecież, youtuber, to chyba najpopularniejszy tak. w ogóle na świecie, całym. Dokładnie tak. Dziesiątki milionów subskrybentów. No a nam się udało ten rekord pobić jeszcze przy kursie złotówki, tak, który jednak e, ma pewne deficyty w stosunku do dolara. Więc jak najbardziej możemy być z tego dumni. E, oczywiście pojawiają się pojawia się już krytyka te, tej akcji. E, jakieś Przy tam szukanie, jak się to pojawia, niestety. E, dokładnie, szukanie dziury, dziury w całym, natomiast ja, ja proponuję, żebyśmy skupiali się na tym, co jest w tym momencie dobre w tym całym zajściu. Dla mojego pokolenia, ludzi, którzy mają ponad 40 lat czy, czy 50 lat, no to takim wydarzeniem pokoleniowym był na pewno start Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która też się przecież zaczęła bardzo oddolnie, y, też była takim bardzo oddolnym zrywem zwykłych ludzi. To Dopiero w kolejnych edycjach się przyłączały firmy, marki, instytucje. To, to, to nie była taka machina na początku, jak to jest jak to jest dzisiaj. Oczywiście machina czyniąca dobro, rzecz jasna. No, ale to, to było takie pokoleniowe przeżycie, które na moje pokolenie, mam wrażenie, bardzo mocno wpłynęło i pokazało nam, że możemy razem robić wielkie rzeczy. Czy Dla tych ludzi, którzy teraz mają lat naście, oni byli pierwszymi widzami, oni to rozpoczęli, oni to nakręcili, oni to rozpromowali, oni wpłacali pierwsze pieniądze. To może być taka, taka pokoleniowa rzecz, że to takie nowe pokolenie jurków owsiaków właśnie nam rośnie? Ja myślę, że to już trochę się dzieje od jakiegoś czasu i takie akcje, zbiórki charytatywne nie są niczym nowym, także w Polsce. Oczywiście do tej pory odbywały się na mniejszą skalę i nie były aż tak głośne, ale młodzi są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli coś spełnia trzy warunki, czyli po pierwsze jest autentyczne i faktycznie czuć, że nie jest to robione dla zasięgów albo tylko dla zasięgów, po drugie jest emocjonalne. Czyli jest w tym jakaś pasja, jakiś język, jakieś emocje, a nie wyuczone formułki. A po trzecie łatwo to można podać dalej, czyli ja w prosty sposób mogę to wysłać znajomym na grupie, rozprzestrzenić, zachęcić no to wtedy e, chętniej się w takie rzeczy angażujemy. I takie zbiórki charytatywne dzieją się w polskich mediach społecznościowych u młodych osób e, od lat. E, warto no. dodać, że ten cały łatwogang e, przez, przez wiele osób po 30, po 40 e, był dużym zaskoczeniem. Powiedzieli, że mu, często jak teraz rozmawiam właśnie z takimi ludźmi, że to jest jakaś osoba, która nagle wyrosła z podziemi. Nigdy o niej nie słyszeli, a młodzi bardzo dobrze znają tego twórcę. Przecież to jest człowiek, który śpiewał z Edem Shiranem. Więc to też pokazuje tą różnicę międzypokoleniową. Młodzi ludzie, jeżeli szukają informacji, to ich pierwszym wyborem, to są badania CBO u są właśnie media społecznościowe. I to jest przewaga kilku procent nad mediami tradycyjnymi. U osób powyżej 40. to jest ponad 40% udziału telewizji i dopiero 5% media społecznościowe, więc te proporcje się odwracają i musimy zdać sobie sprawę, że życie, pasja, akcje będą coraz częściej działy się właśnie tam, czyli na YouTubach, na TikTokach i na Facebookach. Tak, ten sam mechanizm wykorzystywał też poseł Łukasz Litewka, który no, tragicznie zginął w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu go pożegnamy. On również ten mechanizm, wykorzystując wiele dobra, e, robił wspierając Dokładnie. chore dzieci, czy znajdując nowy dom porzuconym e, zwierzętom. Zatem w tym internecie też jest bardzo, bardzo dużo dobra, które, tak jak które przed chwilą sami też możemy puszczać w świat poprzez nawet drobne akty takiej codziennej e, życzliwości. Filip Dębowski, technohumanista, edukator, człowiek, który e, uczy o mądrym wykorzystywaniu nowych technologii. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. To jest Ekspres Jedynki. Fate no more w Ekspresie Jedynki na zegarze 17.30. Skrót aktualności Andrzej Kocjan. Śmiertelny wypadek w Tatrach na Świnicy zginął turysta, który według wstępnych ustaleń poślizgnął się i spadł na stronę słowacką. Przed nami kolejna noc z przymrozkami. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla prawie całej Polski. A kwiecień? To jest nienaturalny moment wystąpienia przymrosku. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników, mówi, że rolnicy chcą wystąpić do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa o Pomoc. Jutro paliwo na stacjach nieco droższe. Nowe stawki ogłosił minister energii, powody wskazuje rzecznik resortu Grzegorz Łaguna. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 21 groszy, to o 4 grosze więcej niż dziś. Za litr diesla kierowcy zapłacą maksymalnie 7,12, dziś jest o 11 groszy tańsze. Jest zielone światło dla modernizacji dworca Warszawa Wschodnia. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła zażalenie zgłoszone do wyniku przetargu. Roboty na stacji planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Zapowiada rzecznik PKP PLK Anna Znajewska-Pawluk. Finansowy rekord premiery filmu Michael. Wysoko budżetowa produkcja o Michaelu Jacksonie zadebiutowała w kinach w USA i Kanadzie z wynikiem 97 milionów dolarów. Według pierwszych szacunków obraz ten pobił rekord otwarcia w kategorii filmów biograficznych o tematyce muzycznej. Pełne wydanie aktualności o 18.00. Czyli w tej kategorii, o której przed chwilą mówił Andrzej Kocjan, najlepsze otwarcie filmu biograficznego o muzyku. Michael pobił Frediego, bo poprzedni rekord to zdaje się było Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury i zespole Queen. A teraz w Ekspresie 1, Kiedyta Bartosiewicz. W nieszczęściu los bił na ośle Na imię cieni Może to coś zmieni Gdy już wiesz Dziwnie Rozpalona cieni Co w głowie siedzi Była Edyta, to za chwilę będzie Justyna, bo 23 minuty do 18. Ekspres Gospodarczy. A konkretnie to Justyna Golonko będzie mówić o cenach paliwa lotniczego i drożających biletach lotniczych. No i o tym, czy musimy się już trzymać za kieszenie. O ile te lotnicze bilety już zdrożały i czy możemy zapomnieć w ogóle w najbliższym czasie o tanim lataniu? Jedno jest pewne. Sytuacja na rynku lotniczym jest trudna. Paliwo przeznaczone dla samolotów od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie stale drożeje. I już zdrożało o 150%. Wylicza Adrian Furgalski, dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Tu oczywiście jest problem szerszy, bo część umów oczywiście w różnych okresach i na różne okresy jest zawierana przez linie lotnicze z zabezpieczeniem niższej ceny tego paliwa. Ryanair pochwalił się, że 80% paliwa w tym roku ma zabezpieczone poniższej cenie. Lot nie mówi dokładnie ile, ale jest to około 50-60%, więc to też nie jest tak, że w jednym momencie wszystkim kończy się tańsze paliwo i muszą podnosić ceny biletu. Nie ma problemu wylotu chociażby naszymi liniami lot, no ale gdzieś ten samolot doleci. Gdzieś na jakimś lotnisku docelowym mogą być rzeczywiście problemy z zatankowaniem. Dzisiaj, jeżeli będzie się przedłużała sytuacja, jaką mamy na Wschodzie to najbardziej zagrożone są Niemcy. No i tu już mamy cięcia, żeby zaoszczędzić paliwo w Lufthansa, Wielka Brytania, Włochy czy Francja. Co ważne, Polska pod tym względem jest bezpieczna. Polskie linie lotnicze LOT informują, że mają zabezpieczone paliwo. I jak mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT, nasz przewoźnik bez zakłóceń realizuje swoją siatkę połączeń. My mamy też szczęście, że akurat w polskie rafinerie, z którymi współpracujemy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 czyli na poszczególnych rotacjach, czyli na przykład jeżeli do danego miejsca latamy trzy razy dziennie, cztery razy dziennie, no to może się zdarzyć, że jeden z tych trzech rejsów zostanie skasowany, a pasażerowie zostaną przesadzeni na pozostałe nasze połączenia. Ale co ważne, to też nie jest tak, bo o to też zapytałam, że nie będzie już takich tanich okazji, tanich lotów, że już skończyło się to tanie latanie, Uspokaja Adrian Furgalski. Jeszcze bym tak nie straszył. Problemem jest oczywiście odwoływanie lotów tych, gdzie była marża niewielka, więc linie postanowiły albo je odwołać, albo trzy loty łączą w dwa loty dziennie. Takie odwoływanie lotów, wiem, chociażby na dłuższy dystans nie wchodzi w rachubę. Cały czas ludzie chcą latać. Są oczywiście stosowane też gdzieniegdzie dopłaty do paliwa, jeżeli linie już muszą kupować droższe paliwo. To nie wpływa jeszcze na takie jakieś generalne obniżenie popytu. Jeżeli potrwa wojna dłużej, to rzeczywiście w drugiej połowie roku, czy już nawet wakacje dla niektórych będą droższe. Ale to nie jest tak, że na każdym kierunku, w każdym kraju o tyle samo te ceny pójdą. Tu są jednak różnice. Co nie zmienia faktu, że jeżeli chcemy latać taniej, to musimy jeszcze bardziej obserwować ten rynek. Bo tu ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. Bo do tej pory było tak, że linie lotnicze zamrażały ceny paliw, podpisując długoterminowe kontrakty. Ale do wakacji niemal każdy z przewoźników będzie musiał podpisać już nowe umowy. A to prawdopodobnie będzie oznaczać znacznie wyższe koszty paliwa. O czym mówiła Justyna Golonko. Jedynka. To jest radio. A za chwilę będziemy mówić o teoriach spiskowych, bo niestety jest ich coraz więcej i bywają coraz głupsze. No płaska. Jakby była okrągła, to byśmy spadali. Do dołu, proste. Płaska. Ziemia to jest jedna z teorii spiskowych, proszę państwa, chociaż Isaac Newton już dawno wyjaśnił, czym jest grawitacja. Skąd się biorą te teorie spiskowe, czy jest ich w polskim internecie coraz więcej i jak sobie z nimi radzić? O tym w Ekspresie 1. Za chwilę. Nie wiem jak państwo, ale ja w tej piosence Maria zespołu Blondie najbardziej lubię w refranie te pięć uderzeń w dzwoneczki. Tim, tim, tim, tim, tim, tam. Słychać w tle, ale zawsze słychać. A teraz w Ekspresie jedynki będzie o teoriach spiskowych, które towarzyszą ludziom od wieków. Niektórzy na przykład wierzą, że światem steruje jakaś tajna grupa, na przykład yy, cudowny lek na raka już dawno jest, tylko jest ukrywany celowo. No, to tylko jedna z wielu teorii spiskowych. Jest ich niestety dużo i dziś media społecznościowe i łatwy dostęp do informacji sprawiły, że tak naprawdę wiele osób staje się podatnych na takie teorie spiskowe. Jaki jest portret takich właśnie podatnych osób? Kto częściej ulega myśleniu spiskowemu? Na te między innymi pytania odpowiada najnowszy raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Raport pod tytułem Paradoks spiskowy. I przyjrzał się temu raportowi bliżej Patryk Michalski. Nietrudno znaleźć wyznawców teorii spiskowych nawet na warszawskiej ulicy. No, że Ziemia jest okrągła, nie? A nie jest, wiadomo. Myślisz, że jest? No, płaska. Jakby była okrągła, to byśmy spodali. Do domu, proste. Na przykład o płaskiej ziemi, no to dla mnie to jest taka teoria spiskowa, ale to co mieliśmy w przypadku ostatniej pandemii, no to wiele osób, które przewidywały, że niestety nieprzebadany preparat może się okazać szkodliwy, to się sprawdza. Kto wierzy w ogóle w teorię spiskowe najbardziej? Mi się wydaje, że osoby po prostu pogubione. Ludzie zawsze w coś wierzyli. Każdy może wierzyć. Czy osoba wykształcona, czy niewykształcona, to nie ma znaczenia, uważam. I to wynika również z najnowszego raportu NASK pod tytułem Paradoks spiskowy. Może to być każdy z nas. Mówi dr Agnieszka Ładna z Zespołu badań nad cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem w NASK. Zazwyczaj jest to osoba przekonana o swoich kompetencjach weryfikacyjnych, przekonana, że potrafi odróżnić prawdę od fałszu i wpadająca w taką pułapkę dobrego myślenia o swoich kompetencjach. Z badania NASK wynika, że nie ma tu znaczenia wykształcenie, miejsce zamieszkania, ani wiek. Choć osoby powyżej 60 roku życia wykazały się większą odpornością na myślenie spiskowe niż młodsze. W teorie spiskowe najczęściej wierzą osoby o skrajnych poglądach i to niezależnie czy z prawej, czy lewej strony. Bardziej wierzą też w nie użytkownicy platform społecznościowych takich jak TikTok czy Snapchat, czyli opartych na krótkich filmikach wideo. Krótkie treści Duża ilość treści z różnych źródeł przeciwdziała tej ochronie wiary w teorie spiskowe. A najczęściej powielane teorie spiskowe dotyczą kilku obszarów. Wylicza Aleksandra Michałowska-Kupś z Zespołu Analizy Trendów Narracyjnych i Fact Checkingu NASK. Są to teorie spiskowe wokół treści zdrowotnych, czyli szczepionek, leków, ale też pandemii. Teorie spiskowe wokół klimatu, podważanie w ogóle istnienia zmiany klimatu, podważanie zasadności wprowadzania określonych polityk klimatycznych i tego rodzaju treści. Antidotum na myślenie spiskowe powinna być edukacja w tych obszarach. I nie chodzi tylko o studia i dyplom uczelni wyższej, bo jak pokazuje raport to nie chroni przed myśleniem spiskowym. Chodzi bardziej o zdobywanie wiedzy ogólnej o świecie. By bronić się przed teoriami spiskowymi należy też już nie tylko sprawdzać informacje w kilku źródłach, ale sprawdzać je w źródłach wiarygodnych przekonuje dyrektor Kapionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni w NASK Magdalena Wilczyńska. No mamy też pewną pokusę obecnie korzystania na przykład z czatów i z modeli językowych i tam sięgania po źródła informacji. Pamiętajmy jednak, że to nie jest najlepsze, bo to nie jest ani pierwsze źródło, jednak w takich właśnie kwestiach związanych z radykalizacją bardzo niebezpieczne do korzystania, ponieważ ono będzie chciało zaspokoić naszą potrzebę, będzie chciało nam potaknąć i być może może skierować nas trochę w stronę teorii spolskowej bądź radykalnych treści. W końcu warto zwrócić uwagę, dlaczego autor danego przekazu chce nas przekonać do swojej racji. Być może chce na nas zarobić i dlatego obiecuje szybki zysk. Jak to się może skończyć pokazuje historia ostatnich dni i afera wokół firmy Zonda Krypto. O czym mówił Patryk Michalski jego relacją kończymy to wydanie Ekspresu Jedynki ale po 18.00 muzyczna jedynka pojawi się Ula Kaczyńska i pojawi się wiosna. Dziwna wiosna. Właściwie lider tego zespołu Dawid Karpiuk. Michał Strzałkowski do usłyszenia. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciał tego co jest mi pisane By znów tańczyć z tobą nad ranem. Kiedyś do ciebie wrócę Już bez żadnych złudzeń Lecz teraz idź precz ode mnie Nie szukaj mnie tu Dziś mnie nie będzie Zawsze gdzieś Żeby to, co było trudne Nie dopadło mnie znów w nocy Zagłuszałam własny lek Żeby to, co było smutne Nie dostało większej mocy Byłeś jak miłosny stary film Teraz chcę po prostu żyć o, kiedyś do Ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z Tobą nad ranem. Dziękuje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 autopromocja reklama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 Fundacja Adra Polska Ogłoszenie Społeczne Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe Dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego Oraz od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch To z kolei korek dla jadących w stronę węzła Konotopa Autostrada 4 autostradowa obwodnica Krakowa od Balic po węzeł Kraków Południe. Sporo miejsc, gdzie ruch jest znacznie spowolniony niestety w obu kierunkach i w stronę Tarnowa i w stronę Katowic. Koniec kłopotów na ekspresowej jest 7 na odcinku węzeł Kamień, węzeł Białobrzegi Południe w pobliżu siódmego kilometra, gdzie wyciągnięto z rowu ciężarówkę i udrożniono pas w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień na s na odcinku Białystok-Zambrów w pobliżu Rzędzian na 627 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany był jeden z pasów ruchu. s ale w Warszawie. Od Bemowa po Marymont, korek na jezdni w stronę Białego Stoku. Na przeciwległej jezdni korek jest od Żerania po Marymont, to dla jadących w stronę węzła Konotopa. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Koninko, węzeł Gądki w pobliżu 5 kilometra na jezdni w kierunku Środy Wielkopolskiej, zderzenie pięciu aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu, ruch możliwy tylko prawym pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A8 na odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ na 18 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy.